Jeszcze raz, to jest teraz od początku. Tak to było, ta historia prawdziwa. Od 10 lat się tutaj kręci w Irlandii, w Dublinie. Mm, 2001 rok, sierpień, lądujemy w Irlandii, dostajemy na, na lotnisku wizę na dwa tygodnie, turystyczną wizę. Tak więc zapraszamy. Welcome in Ireland Tygrys celtycki się rozwija.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 Wiocha, no wiocha, no wszędzie mówili, że taki tygrys celtycki się rozwija, że wszystko tutaj kwitnie, potrzebują ludzi do pracy, potrzebują pracowników siły roboczej, bo tutaj się wszystko kręci i tak dalej, się buduje, no faktycznie, budowało się, pomalutko, pomalutko, powolutku zaczynało się budować, ale ja myślałem, że Dublin to naprawdę jest metropolia, jakaś w ogóle wieżowca, kurdrapacze chmura, to się, się okazało, że dziura, dziura, może miasto rozległe, duże, wielkie, ale, ale no dziura taka, no dziura, no syf, brudno, konie po ulicach biegają, zasrane, zażegane ulice. I taki był Dublin 10 lat temu, jak tu przyjechałem szukać pracy, może nawet nie szukać pracy, ale szukać przygody. Tak jak powiedziałem, na lotnisku wbili nam wizę na dwa tygodnie turystyczną i pierwsze co było to była akcja znaleźć pracę. Musiałem yy, kupić Wtedy już kupić no, PPS-a, czyli taki odpowiednik polskiego NIP-u, gdzie, gdzie mogłem na podstawie tego znaleźć pracę ilegalne zatrudnienie. PPS był portugalski, czyli pracowałem na kogoś z Portugalii niby. Ten koleś się nazywał Jerry Skiba, więc takie polskie nazwisko. I on był z Portugalii, to ja, to ja nie wiem, w każdym razie miałem PPS-a. Ja wtedy chyba to płaciłem 300 funtów, punktów irlandzkich zapłaciłem do tego PPS-a. No ale mogłem na podstawie tego pracować, legalnie, wszędzie gdzie chciałem. Po miesiącu się okazało, że płacę podwójny taks, czyli podwójny podatek. Jako, że na tym PPS pracowało pewnie jeszcze parę innych osób, nie ma to szczegółów. Po trzech tygodniach w tułaczek po Dublinie trafiłem do drukarni, czyli pracy, którą chciałem od tak, początku wykonywać. Nie interesowała mnie praca na, na zmywaku, gdzieś w kuchni, gdzieś w portierni, gdzieś na budowie albo, albo w przy obróbce mięsa. Po prostu chciałem, bo chciałem pracować w zawodzie, czyli, czyli w drukarni jako drukarz albo coś w tym stylu. No i się udało, no i się udało. Końcówka sierpnia, po trzech tygodniach wychodziłem swoją pracę wymarzoną i zacząłem pracować w drukarni. Przez pierwszy tydzień chodziłem do pracy na piechotę chyba 15 km w jedną stronę, tak więc półtorej godziny z buta w jedną mańkę i półtorej godziny z buta w drugą mańkę. Dlatego, że już wtedy to brakowało troszkę pieniędzy na, na, na autobusy. Trzeba było sobie jakoś poradzić. Pamiętam, że w pracy powiedzieli mi, że płacą w firmie miesięcznie, więc był, był też mały klops. Wybagałem wtedy kierownika, że mi zapłacili po dwóch tygodniach jako, że miałem dość dreptania po, y, do pracy 3 godziny dziennie w dwie strony i udało się. Po dwóch tygodniach dostałem czek, to było coś chyba 200 parę funtów irlandzkich, to, to była kurczę, potoczna suma, potoczna, to była suma. wtedy mogłem sobie kupić rower i po tym jak kupiłem sobie rower, śmigałem do pracy na rowerze. Tak to się zaczęło. Dwa tygodnie wiza szybko minęła, po dwóch tygodniach byłem w Irlandii nielegalnie, ale, ale trzeba było się z tym kryć. Pracowałem w pracy jako Portugalczyk, wszyscy do mnie mówili Jerry. Oczywiście się z tym nie, nie kryłem, że jestem z Portugalii, najgorzej było tylko kiedy pytali się, jak się t, o, o pewne słowa po portugalsku, musiałem czegoś ciemniać. Na przykład pamiętam taki, taki tekst, że a ktoś mnie spytał o miotłę po portugalsku, po portugalsku to powiedziałem, że, że miotła nazywa Zafira. Do <śmiech> po tej pory to pamiętam, że miotła to była Zafira. No ale nic, tak to się właśnie zaczęło. Pierwsze, pierwsze tygodnie w Irlandii, pierwsze tygodnie w Dublinie. Jako drukarz pracowałem już wtedy i wiedziałem, że tutaj na pewno chwileczkę, chwilkę jeszcze sobie posiedzę. Posiedziałem 10 lat. W tej chwili mm, minęła właśnie ta rocznica dziesięciolecie mojej w Irlandii. Jest to wspominać jest kupę tematów, które, które tutaj się przewinęły przy, przez głowę w tej nazad. Był temat y, powrotu do Polski, był temat mmm y, zjazdu, zjazdu z Irlandii, tak więc. Tak więc. Na no, no szczęście nie udało. Mówię, na no szczęście, bo jednak tutaj w Irlandii się troszeczkę żyje inaczej. W Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, chętna z krajów wspólnoty europejskiej, nadaje nie tylko dla orłów. Dzień was Szczepan Szczepkowski, Janek Klos, J23 jak to woli i chciałem dzisiaj opowiedzieć taką krótką historię mojego dziesięcioletniego pobytu w Irlandii, jako że na dniach teraz właśnie mija ta rocznica, minęła ta rocznica w sumie już na początku sierpnia, ale w tej chwili jest taka rocznica jakby też czasu kiedy pracę znalazłem i to jest taki właśnie czas kiedy mi się to w tej chwili tutaj tak fajnie mi się to wszystko wspomina. 10 lat w Irlandii na Zielonej Wyspie. Tak więc zapraszam serdecznie na taki monologowy podcast, gdzie gościnnie u Filipa z Nie tylko dla Orłów, mowy dla was wszystkich, Szapan Szczepkowski, Janek Klos, dla wszystkich, J23. Pierwsze dni sierpnia 2001 roku ląduje na lotnisku w Dublinie z dziewczyną, koleżanką, nawet wtedy. Lądujemy w Dublinie, szukamy centrum tego pięknego miasta, patrzymy, patrzymy, co to jest za miasto, jak to wygląda. Wbili nam wizę tak w ogóle na lotnisko na dwa tygodnie, turystyczną wizę z prawem pobytu na wyspie jako turyści wakacyjni przez dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach oczywiście pobytu, pobytu w Irlandii, nikt, nam, nikt nas stąd nie wygonił, nikt nas stąd nie przegonił, dalej tutaj byliśmy. Wtedy już mieliśmy pokój gdzieś wynajęty w, to, w ogóle na Upper Drum Contra Road, pamiętam, to jest taka droga na lotnisko. No i wciąż byliśmy bez pracy. Trzy tygodnie, trzy tygodnie łaziłem, łaziłem gdzie się dało. Bardzo chciałem, chciałem pracę znaleźć w zawodzie, czyli, czyli w drukarni, w poligrafii. I po trzech tygodniach się udało: udało się znaleźć pracę w drukarni, tak jak chciałem, wymarzonej. I właśnie w tej chwili na dniach mija ten czas, kiedy pracuję w tej firmie już 10 lat. Przetrwaliśmy boom gospodarczy, przetrwaliśmy najazd Polaków po, po otworzeniu się Unii Europejskiej. Przejęliśmy w tej chwili już recesję jej początek, przejęliśmy załamanie gospodarcze w Irlandii. Zobaczymy, jak to będzie. Firma dalej stoi. Ja pracuję w tej chwili już tylko 3 dni w tygodniu. I jako, że, jako że no nie ma tyle pracy, żeby było na 5 dni. Ale to szczegół, ale to szczegół, firma się trzyma, jakoś to lecimy, za dwa dni płaci socjal, więc też nie, nie jest źle. Da się przeżyć, ale od początku, może od początku, jak to było, takich może parę historii, może nie o pracy, nie o firmie, ale o Irlandii. Jaka była, jak się zmieniła Irlandia przez te 10 lat, czyli krótka opowieść o tym, jak przez 10 lat, czyli od 2001 roku do 2011 Wielona Wyspa zmieniała się, a ja wraz z nią tak jest. Dublin, sam Dublin to wielka, wielka, wielka, wielka, wielka, wiocha no, no wiocha. Kilka autobusów na krzyż. No bardzo mało wtedy jeszcze było tutaj Polaków w Irlandii. Byli tam nieliczni, ale to były wyjątki. No i tak to się właśnie zaczęło. Stopniowo, stopniowo. Stopniowo, stopniowo to się wszystko zaczęło rozkręcać. Kiedy tutaj ten boom nabrał rozpędu, ta lokomotywa nazwą nazwą celtyckiej, gdy ruszyła fest, kredyty, nie kredyty, zaczęli budować Irlandię drogi, samochody i to się wszystko potem zmieniało. Ja powiem, że przyjechałem do, do Irlandii w 2001 roku, a podaje bodajże w 2000 roku w Irlandii padł rekord, chyba w Dublinie padł rekord pod kątem zarejestrowanych aut było 100 tysięcy aut nowych, w sensie nowych, no tak w ogóle aut w Dublinie zarejestrowanych w roku 2000, to jest był rekord kiedy na, na, na tablicach rejestracyjnych można było spotkać trzy e, cyfrowe, nie, sześciocyfrowe numery. To był znak, że wtedy był naprawdę taki no, boom, fest boom gospodarczy, kiedy każdy miał prawie nowe auto, każdy miał Samochód, no a ja na rowerze, ja, a ja, a ja na rowerze przez pierwsze, przez pierwsze tygodnie, gdzie tam tygodnie, lata dojeżdżałem do pracy na rowerze w deszcz, pod górę, z wiatrem, pod wiatr, ale fajnie było, fajnie było. mój pierwszy samochód jaki kupiłem to był rok chyba 2005 albo czwarty, piąty chyba, piąty, to była Toyota z prowadzona z Japonii, tzw. Delfin Um. Słuchacze podcastu nie tylko dla Orów, tam go pewnie pamiętają, delfina z, z, kilku, z kilku wypadów po Irlandii, ale cóż. Irlandia się ostro zmieniła przez ten cały czas. Jak tu przyjechałem do Irlandii, to tu jeszcze były funty, punty, punty, punty irlandzkie. Miałem też taką fuchę przez, przez jakiś czas w pubie. Pracowałem jako kelner jakieś dwa lata, a potem przeżyłem promocję i zostałem barmanem. To, to był czas, kiedy to jeszcze były właśnie fonty irlandzkie. To był czas, kiedy się jeszcze paliło w pubach. To był czas, kiedy były bezpłatne reklamówki w sklepach, rozdawali na lewo i na, na prawo. Później się pozmieniało. Później było tak, że e, zakazali palenia w pubach. Zakazali, w sensie kazali płacić za reklamówki takie foliowe w sklepach. To był czas, kiedy euro się zamieniło z puntów. Pamiętam noc. To była noc w sumie. Nie, nie noc. Tak, to było jakoś tak. W sobotę płaciło się w puntach irlandzkich, a już od niedzieli, od niedzieli tak popierzeło, po 1 jakoś tak, skoczyły, skoczyło euro. I ja pamiętam, że w ciągu chyba tygodnia, czy pięciu nawet dni, praktycznie wszystkie funty zniknęły z irlandzkich portfeli, bankomatów, sklepów i tak dalej. To było, to było też takie fajne przeżycie, kurde, przeżyć tutaj taką jakby den, yy, zamianę waluty. Teraz kto wie, to euro to jest takie teraz niestabilne, że być może przeżyjemy za chwilę zamianę euro na, na jakąś inną walutę w Irlandii albo w całej Europie. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale to już jest inny temat. Nie będzie to w o polityce, a nie o bankowości tym bardziej. Irlandia się ostro zmieniła. Słuchajcie, na początku, jak było, jak pamiętam, pierwszą podróż na klify, czyli tam na zachód Irlandii, to była zima, To 2001 rok, jedziemy do Galway. Drogi fatalne, fatalne drogi wąskie, z seru autostrad, ludzie jeżdżący jak krowy. Dopiero później się okazało, że my z Polski, tacy narwani, Wiadomo, jak się w Polsce jeździ, nie? Na trzeciego, podwójna ciągła, pod górę, te sprawy, nie? byśmy młodzi, gniewni, więc tam się przejmował, przebyliśmy bezpieczeństwem, nie? ale tak było, że patrzyłeś, jedzie ciurek samochodów, no w Polsce się nie da nie wyprzedzić, nie? Szczególnie, gdy ma się pusto z drugiej strony. A w Irlandii jest tak, że nikomu się nie śpieszy, nie? Tylko, że my z Polski jeszcze narwani byliśmy... byliśmy Tacy, że nikt o tym nie wiedział. Na początku, że w Irlandii się pierwszy człowiek, ale tak po irlandzku. Że jest na wszystko czas. Nawet jest czas na to, żeby spokojnie do, sobie dojechać drogą. Z sznureczkiem samochodów. Nikt nie wyprzedza, prawda? I tak. Pamiętam, ja że wtedy chyba podróż do i nam zajęła 4 godziny. W ogóle. Piątą godzinę na klif dojazd w ogóle też. Klify wtedy, klify to jest słynne klify w Irlandii. Klify Moheru. Dzisiaj... To jest jedna wielka komercja. Kiedyś to była dzicz, dzicz przepiękna dzicz. Mały parking, domek skalny, taki w sensie taki domek murowany, sklep z pamiątkami. Można było sobie chodzić po klifach jak się chciało, na skałki, ze skałek. Można było sobie skoczyć z klifów, gdyby ktoś chciał się, by się zabić albo coś. Było pięknie, mało ludzi, mało turystów. Dzisiaj jak byliście, nie wiem, czy ktoś z was, was, pewnie sporo, sporo osób było, bo to taka atrakcja, chyba numer, numer jeden w Irlandii, taka, taka bardzo, bardzo turystyczna, komercyjna sprawa, klif Moheru, Canteclerc, no dzisiaj tam po prostu jest, jest hejzel, nie hejzel, e, wszędzie poty mury, wielkie centrum turystyczne, naprawdę, naprawdę, aż tam się po prostu nie chce, nie, nie chce się jechać mając w pamięci te stare klify takie, takie właśnie dzikie, bezpłatny parking, spokojnie, tylko sklep z pamiątkami i nic więcej, nie? A w tej chwili to jest po prostu tam no, dziki hajs. A na, na szczęście jest sporo miejsc w Irlandii takich, gdzie dalej tak jest dziko, dalej tak jest fajnie, spokojnie i bez komercji, a klify jednak są w tej chwili west, west, wes, wes, komercyjne. Nawet tam jest taka propozycja, żeby chyba zrobić klify, seven Naturals wonders of the world, czy w tym stylu, nie? I tam ten szef. Riverdance, tam o to walczy. Ale to już jest inna sprawa. Przez, przez te 10 lat w Irlandii powstało mnóstwo, mnóstwo autostrad. No może nie mnóstwo, ale... bo Irlandia nie, nie jest duża, nie? ale wystarczyło parę fajnych dróg do Cork, do Galway, do... gdzie jeszcze? Do Waterford. Do, do Limericku, że po prostu w tej chwili się śmiga po Irlandii Fest, że praktycznie linie lotnicze lokalne zawieszają połączenia, bo, bo, no bo generalnie odprawa samolotowa na lotnisku plus, plus e, wszystkie te takie wiecie bariery z, e, z odprawą na lotnisku paszportowe, bagażowe i tak dalej no, dłużej niż na przykład dojazd do Kork. Do Kork w tej chwili z Dublina można dojechać, ktoś ma dobre auto, w dwie godziny, nie? 200 km i to full autostrada. nie, Oczywiście płatna, ale ale się jedzie. nie. Tak więc w tej chwili linie lotnicze, jak powiedziałem, zawieszają lokalne połączenia, bo im, im się nie opłaca, nie mają, nie mają klientów. Każdy woli sobie wsiąść w furę, ciach. Dwie godziny jesteśmy w Limericku, dwie godziny jesteśmy w Korku, dwie godziny jesteśmy w Galway. Może Krzutko krócej do, do Waterford, ale, ale to już są inne historie, nie? Tak, by, tak było. Na początku było bardzo, bardzo wąsko, bardzo, bardzo wolno się jeździło przez miasta, nie było obwodnic. Nawet dzisiaj jest taki dzień właśnie a propos ob, e, obwodnic. Słyszałem, że otwo, otworzyli, otworzyli obwodnicę e, Wrocławia. Tak więc przy okazji serdecznie pozdrawiam do mo mojego miasta rodzinnego. I oczywiście gratulacje dla partii rządzącej. Taki wielki sukces. No ale to nic, to będzie w fajnym temacie. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Z zielonej Irlandii. Tak, Dublin. Irlandia. W Irlandii człowiek poczuł, że że nie trzeba się spieszyć w Irlandii się ludzie nie spieszą spi to jakoś tak sobie ludzie żyją spokojniej Mimo nawet że pędzą nieraz pędzą nieraz, że Dublin jest taki trochę zwariowany że taki pędzący to jednak i tak się czuję, że w tej Irlandii się żyje jakoś tak tak spokojnie, tak na luzie to jakoś tak człowieku to jakoś tak zmieni w ogóle poglądy takie w sensie pod kątem tego, że nie ma chaosu, nie ma jakiegoś takiego pośpiechu, nerwów, ani nic w tym stylu. Jakiś taki, taki spokój. Nawet to, że tutaj nie ma fajnej pogody w tej Irlandii, takiej, takiej polskiej, takiej, że, jest, że jest zima, że jest słońce że jest w lecie, że jest, że jest jesień, wiosna, to też tam jakoś tak nie przeszkadza. Nie? Bo są, są chwile, kiedy, kiedy faktycznie pada całe lato, ale też są chwile, kiedy pada w, w zimie i to pada śnieg nieraz, albo śnieg z deszczem. Są też chwile, kiedy jest piękna wiosna, są też chwile, kiedy jest piękna jesień, nie? No i trawa jest ciągle zielona w Irlandii. I generalnie tutaj to się do, do, właśnie do, do pogody się można przyzwyczaić, nie? No właśnie, Irlandia i wakacje w Irlandii. Teraz pierwszy raz, pierwszy raz byliśmy w Irlandii, po Irlandii pojedziemy sobie na wakacjach, w sensie nasz urlop, żeśmy postanowili spędzić spędzić na wakacjach w Irlandii, pierwszy raz od 10 lat, no i co? Pierwszy i ostatni raz, bo jednak w Irlandii nie można lecieć na pogodę to raz, dwa jest ciutkie, ciutkie drogo, żeby całe wakacje spędzić w Irlandii, no i jak z tego jak z tego weszło? Że lepiej po Irlandii sobie pojeździć, jak który się oczywiście mieszka, na przykład na weekend, pan holiday weekend, żeby wyskoczyć na jakieś 3-4 dni po Irlandii, pojeździć, ale nie spędzać całych wakacje urlopu jeżdżąc po Irlandii, bo generalnie jest krótsze. Nie jest, nie jest, daleko, a można ten czas, te pieniądze, te wolne dni spędzić gdzieś na przykład w ciepłym kraju, gdzie na pewno jest bankowo pogoda, bankowo jest słońce, bankowo jest basen w hotelu albo nie wiem, gdzieś kurczę, to, to, to, to, to, to lubię oczywiście. Irlandię zjeżdżałem wzdłuż i wszerz. Byłem, no może nie wszędzie, ale pra, prawie wszędzie byłem w Irlandii, no oczywiście Ej, jeszcze jest kupa miejsc do odkrycia. Kupa miejsc do, do zwiedzenia. Ale sporo, sporo widziałem, sporo widziałem. Gdyby tak ktoś tak chciał zapytać o taki top ten top ten w Finlandii, co, co widziałem i co warto było zobaczyć takie sprawy i miejsca, w których przewodnikach o tym nie piszą, to na pierwszym miejscu jest latarnia morska na, na wyspie Fastnet. Rock. o, To się tak nazywa najbardziej na południe wysunięty kawałek Irlandii, w sensie może nie kawałek, tylko część Irlandii, bo to jest, to jest malutka wyspa skalna i na tej wyspie małej stoi latarnia Fastnet Rock Lighthouse, dla, właśnie dla zainteresowanych. To jest taki mój number one, number one miejsce, które widziałem w Irlandii. Naprawdę siwy dym, ta latarnia morska. Ta. Oczywiście tam nie można wejść, ta, no to, tylko się to te skałki się opływa dookoła, bo po prostu tam jest tylko wejście albo z pontonu, albo z helikoptera. Oczywiście nie ma fali, nie ma sztormu na oceanie. Drugie miejsce, takie top ten, takie top ten w Irlandii to to wyspa Tory. Tory Island. I wyspa Królów. Tak zwana tam podcast, któryś tam był z Filipem i z całą bandą. Wyspa Tory, Wyspa Królów, drugie takie miejsce moje na, na liście top ten. Miejsce, które no, warto, warto zobaczyć mimo wszystko, mimo kłódę statku, mimo fali dużej na oceanie, mimo, że jest daleko, mimo, że można z wyspy nie wrócić przez, przez dwa tygodnie, ale warto, naprawdę warto. No i numer trzeci, numer trzeci to jest e, dla mnie Skaligi, czyli takie skałki na oceanie, gdzie kilkaset lat temu żyli mnisi. Też warto, też piękne, piękne miejsce. Tam nie zawsze się można dostać, nawet w okresie letnim, bo tam tylko zaje się od kwietnia do września pływają stateczki. O innej porze roku to tylko helikopter z pracownikami latarni tam na, tej, na tych skałkach. Ale to są takie trzy miejsca w Irlandii, które naprawdę warto zobaczyć mimo wszystko, mimo kasy, mimo odległości, mimo niepogody, pogody, wszystkiego, wszystkiego, co generalnie polecam, zapraszam, no i są takie moje najfajniejsze miejsca w Irlandii. Te, te trzy, co wymieniłem, czyli jeszcze raz Fast Night Rock Lighthouse, Tory Island i Skellig Michael, Ske Skelligi, wyspy Skelligi. Co by tu jeszcze opowiedzieć o Irlandii tak z, z okazji tych 10 lat? Dublin. o właśnie, jeszcze może trochę parę słów o Dublinie. Tu była taka akcja, że yy, tutaj w tej chwili, gdzie Filip mieszka na Torklandach, to, to po prostu było Sodomia i Gomoria, ruiny, śmieci. Jak się szło z centrum do, do Pointu, czyli, czyli takiego miejsca, gdzie się do, hali koncertowej, to po prostu było strach się bać, strach się bać, gdyż ruiny, rudery, pustostany i generalnie syf. Syf? Syf jest do tej pory w Dublinie na ulicach. Dzisiaj jest rok 2001, raz była taka tutaj kompetycja, w sensie zawody i podali, że najczyściejszym najczęściej, miastem w Irlandii zostało kilarni, czyli County Kerry, of Carry. Kto wie, to wie o co chodzi. Kto był, to, to wie też o co chodzi. A najbrudniejszym miastem został, jak zwykle, w niechlubnej Dublin, właśnie Dublin, czyli Dirty Old Town, czyli naprawdę syf, safe, safe na ulicach. Sporo się zmieniło w Dublinie, no sporo się zmieniło, w tej chwili do Klandy, czyli ta strefa, gdzie mieszka Filip, no to jest generalnie same centrum biznesowe, wielkie jakieś banki, teatry, mosty ruszane, tak, zwodzone w taki sposób i w inny sposób przejeżdżałem przez East Linka. Dalej płatny z Kurczybiki. To jest taki ostatni most na, na Rzeczelifii przed, przed ym, wpłynięciem do, do Zatoki w Dublinie. I myślałem, że most już jest bezpłatny. A dalej, dalej się płaci. Euro 70 za, za przejazd przez most. No dobra, trudno. Niech mają. Nie 2 euro mi kosztuje przejazd przez West Linka, czyli tol na M50, ale to też jest, jest, jest inna historia. M50, właśnie. M50, czyli obwodnica Dublina, dawniej była zwana największym parkingiem Europy, a w tej chwili się po nim fest ostro krucze po no, powiem szczerze, bo M50 kiedyś była tylko dwupasmowa, jak się zrobił błąd gospodarczy, to się, to się zrobiło, nagle ciasno, wąsko i jeszcze do, do tego była bramka, gdzie kasowali za przejazd, a w tej chwili, no i chyba dwa lata albo trzy lata ją przerabiali tą M50, tą obwodnicę Dublina, tak zwaną M50, no i co? Zrobili trzy pasy do, do jazdy, w niektórych miejscach są nawet cztery pasy. Potężne skrzewania porobili, potężne różne takie różne ślimaki, ronda, pierdoły. Bramki znieśli, ale zrobili tak zwane płatności elektroniczne, czyli każdy, kto to przejeżdża, to tam ma, to tam ma yy, potem zapłacić, nie? Za to, przez internet albo, albo w jakiejś innej formie. Ja mam takiego taga, który mi wszczepili w kark dobrowolnie, za 2 euro mam ten przejazd. Normalnie się płaci 3 euro, nie? I zawsze jak przejeżdżam przez M50, to tam mi tam pisze ten chip w tym karku. To jest taka nowość właśnie. No. I, i M50 poszerzyli. teraz się fajnie śmiga po tym M50. Coś jeszcze w nie zmieniło. Jak tu przyjechałem, to pamiętam, budowali, budowali Crow Park. Budowali, czyli to jest taki największy w mieście stadion na 85 tysięcy widzów. I jeszcze wtedy był Crow Park. W, budowy, tak? I już tam, chyba już grali nawet tam jakiś mecz, ale jeszcze doka, był syf. Nie była budowa, były dźwigi, takie pierdoły. Pamiętam yy, akcje tego typu, że no sporo się pozmieniało. Sporo się pozmieniało w nazwach. Na przykład, nazwy Aviva Stadium. To, jest, to był kiedyś Lance, Lance Down Road Stadium. Zmienili nazwę O2, w tej chwili to jest kiedyś był point, czyli taka sala koncertowa w Dublinie. Co jeszcze? Wybudowali tramwaj, dwie linie. Yy, Luas, tak zwany. No ale w tej chwili go też poszerzają, więc to się, to, to się trochę dzieje. W sensie go wydłużają tam gdzieś te, te linie, gdzie się da, tam gdzie można dojechać. No Irlandia, yy, co by to powiedzieć, yy, dwa lata temu, czyli no, czy rok temu, padła ofiarą yy, spisku spekulantów. Musiała pożyczyć od Unii Kopekasy, który prawdopodobnie nigdy nie spłaci. Ale co, co zyskali Irlandczycy? To zyskali, no. Zyskali, kurczę, yy, tak zwanych komunikacyjnych, kurcze yy, ułatwień. No właśnie już powiedziałem, drogi, drogi, drogi. Pobudowali komunikację, taki i To generalnie w tej chwili widać, to, to, to, to, to się w tej chwili tutaj sprawdza, to, to w tej chwili działa. To, że wpadli po uszy w długi, to jest inna sprawa. Pożyczali kasę na, na nie mieli, że tak powiem, zero szacunku do, do rzeczy, do sprzętu, do, do samochodów, do, do telewizorów, do, do lodówek, do pralek, do czajników. Wystarczyło, że w czajniku się zepsuł bezpiecznik, który tylko po prostu trzeba było generalnie wziąć, śrubokręcik wykręcić, wyjąć bezpiecznik, wsadzić, wsadzić dowę za, za półtora euro albo coś w tym stylu. To taki czajnik szedł od razu do śmieci, nie? że Naprawdę, Irlandczycy w czasie okresu bombu mieli wszystko. Mi, mieli wszystko pod dostatkiem. Mieli. Mieli. Mieli. No generalnie mieli za dużo. Tego nie szanowali. Też w ten sposób teraz jakoś tak dostali, w, nie wiem, nauczkę, może taką lekcję, czegoś. Spójrz na lepszą stronę życia. Spójrz mm -hmm. nie tylko na. Oh. Najgorzej jest z tymi ludźmi, którzy podczas boomu mieli wszystko, którzy wtedy wchodzili w tak zwane dorosłe życie, bo w tej chwili sobie nie potrafią poradzić bez iPhone'a, bez najnowszego bez samochodu, bez, bez wyjścia do restauracji co, co tydzień, bez pójścia do pubu co tydzień, albo nawet częściej, że w tej chwili muszą nie, generalnie zacisnąć pasa i to dosyć ostro. nie? Sporo osób w Irlandii ma, ma dwa domy, z czego pierwszym w pierwszym mieszka, a w drugi wynajmują. Tylko że jest tak przeważnie, że ten, ten nowszy to oni w nim mieszkają, a w tym starszym to go wynajmują. Niekiedy te, te domy są w fatalnej stanie. Ale też jest inna historia. Przeważnie, Irlandczycy w tej chwili to mają takie coś, że mają dom gdzieś na, na peryferiach, ten, ten nowszy dom. A jakąś ruderę albo coś w tym stylu mają w Dublinie. Tak, sz szczególnie Dublinczycy. A potem muszą doraz w stroku despacać y wszystkie mortgage'y i tak dalej. No ale na szczęście tu jeszcze troszeczkę jest obcokrajowców. bo, bo wcześniej, wcześniej było tak, że, że mm, jak no, chciało się chciało wynająć, no to był casting. Był casting, nie? Generalnie było tak, że. Był landlord, przychodził, dawał tam na przykład godzinę, kiedy się spotykaliśmy, spotykał się z ludźmi chętnymi do, do wynajęcia mieszkania, przychodziło pi, pi, 15-20 par, właśnie osób. Ludzie stali, on też patrzył i mówił, no to proszę bardzo, kto da więcej nie? za to mieszkanie albo ten apartament albo, albo ten flat. To był syf niesamowity. Brakowało w mieszkań, brakowało tak tzw. accommodations, no i brało się co się widziało, co się, co się było pierwszymi i się brało generalnie syf. Brało się pleśń, nieraz brały się dziury w oknach, brało się stare podłogi, dziury w podłogach, brało się pojedyncze szyby w oknach, tylko dlatego, że nie było wyboru. A w tej chwili to jest tak, w tej chwili to jest tak że kupa kupa mieszkań stoi, jest naprawdę piękny wybór, jest w czym, jest w czym, w czym wybierać, spadły ceny, można, można naprawdę, naprawdę normalnie w jakimś tam powiedzmy sobie luksusie, można nie luksusie, ale w no, no, normalnych warunkach mieszkać. Dawniej, dawniej to było takie troszeczkę, no, nie bardzo to się w Irlandii, szczególnie w Dublinie. W cyklu... Irlandia, jak jej nie znacie, poprosiłem Panią Honoradkę o powiedzenie nam, co tutaj widzimy na tej planszy, Pani Honoradko. Widzę żabę. A jaki żaba ma kolor? A zielony. Może teraz parę słów jeszcze powiem o moich dzieciach. Tak, tutaj urodzonych w Irlandii. Moje córki dwie i jedna ma e, prawie 8 lat, druga ma prawie 6 lat Oby się urodziły w Irlandii oby są tak, tak zwane hmm, mają paszporty irlandzkie ich głównym ob ob obywatelstwem jest y, irlandzkie obywatelstwo potem na drugim miejscu polskie no i one, one, one w, szkole, w, szkole, w szkole tak jakby mówią że są Irlandkami wszędzie mówią Irlandkami, że są Irlandkami że mają Polish parents nie? czyli polskich rodziców bardzo często się to w tej chwili Słyszy u nich, że Bardzo, bardzo, bardzo Po polsku mówią z irlandzkim Może nie tylko z irlandzkim, ale z angielskim akcentem Na przykład y Nie mówią patrz na to Tylko patrz na to No <ścoughs> Czyli mówią po polsku, ale już z angielskim akcentem To jest tak fajnie brzmi raz Moje córki tutaj się urodziły oboje się urodziły w Dublinie no i generalnie rosły tutaj z tą Irlandią, taką właśnie w tej chwili gospodarczą potęgą, yy, która wtedy była, no wtedy, wtedy w którymś tam okresie czasu Irlandia była chyba na pierwszym lub na drugim miejscu kraju w Europie, w którym się najlepiej żyje na świecie, No tam, czy tam w Europie, nie pamiętam, że na pierwszym miejscu był Luksemburg, a na drugim miejscu była Irlandia. W tej chwili to, nie wiem, jak to tam jest w rankingu generalnie, generalnie Irlandia Trochę zjechała pewnie w tym rankingu. Dalej nie jest źle powiem szczerze. Ja, ja pracując w tej chwili na, na 3 dni w pracy, 3 dni w tygodniu w pracy mam y, za dwa dni płaci mi socjal, czyli opieka społeczna. No i generalnie wychodzę na to samo. Jakbym pracował 5 dni w pracy, nie? Tak więc y, to dużo mówić, no ta opieka społeczna w Irlandii, dla tych co mało zarabiają, no jest generalnie dalej na poziomie tak zwanym, że da się żyć, no, da się żyć. Nie tylko dla orłów. Tego teraz słuchacie. W tramwaju, na imprze, albo na chacie. Teraz może opowiem o sklepach w Irlandii, jak to było z, ze sklepami. E, Pamiętam, jak to przyjechaliśmy do, do Irlandii. W Dublinie był jeden Aldi. Chyba na koło, gdzieś tam koło Aylaka z tyłu, jeden Aldi, zero Lidlów. Nic nie było w tym stylu. Było Tesco, pamiętam. Był taki sklep, co się nazywał Iceland. Był Super Value, stores i tak dalej. było oczywiście Super Queen. I W tej chwili to się porobiło tak, że, że jest bardzo dużo Aldików, Lidlów i tych innych spraw, w których kiedyś dawniej to się tylko za zaopatrowali. Polacy, emigranci, którzy przyjechali do Irlandii, że Irlandczycy, Irlandczycy chodzili bardziej do takich sklepów irlandzkich, takich droższych sklepów, jak właśnie Super Queen czy stores, a w tej chwili się widzi to, że dość dużo Irlandczyków się przestawiło na ceny, na styl życia, na, na, na generalnie jakość życia, troszeczkę za mniejszą kasę, no i dość dużo Irlandczyków w tej chwili zaopatruje się właśnie w Lidlach, w Aldikach gdzie dawniej to były sklepy tylko dla obcokrajowców że obcokrajowcy wyjechali a Irlandczykom się, Irlandczykom się troszeczkę ukróciło no to właśnie teraz też oni mają honor i nie wstydzą się kupować i robić zakupów w tych właśnie sklepach takich dyskontowych tanich takich właśnie jak Aldi czy Lidl to kiedyś była taka dyskusja w radiu, w irlandzkim radiu mówili o tym jak że w tej chwili, przez że, że, że bezrobocie w Irlandii podskoczyło, że, że tu jeszcze jest mnóstwo emigrantów, co siedzą na zasiłkach i tak dalej, i tak dalej, I no, żeby to ukrócić, żeby, żeby ich chcą jakby wyrzucić z tego kraju i tak dalej, że, że państwo patrzy im kupę pieniędzy i w ogóle, i w ogóle. A prawda jest, pra, prawda jest taka, że, że ci, którzy tutaj, tutaj siedzą, to, to albo siedzą już dość długo i to są przeważnie rodziny z dzieciakami, jakieś takie historie, albo to są ludzie, którzy siedzą od niedawna na tym, na tym właśnie socjalu, bo jak ktoś jest singlem, na przykład, czyli jest samotny, pracy nie ma, to ma zasiłek na, na rok czasu i potem musi spadać, bo mu się kończy to wszystko, nie? Oprócz tego, też był taki tekst o tym, że tutaj właśnie obcokrajowcy, gdyby w tej chwili wyjechali obcokrajowcy z całego kraju, może w większości, no to by to by połowa społeczeństwa irlandzkiego zbankrutowała, bo nagle by się okazało, że nikt by nie mógł spłacać swoich kredytów na domy, na mieszkania, na jakieś inne tego typu historie, bo praktycznie no nie wiem jak duży jest procent, ale no przecież większość emigrantów to dalej tutaj domy czy mieszkania wynajmuje, no a Irlandczycy w ten sposób mogą spłacać, spłacać swoje kredyty. Mało tego, Tutaj, tutaj emigranci obcokrajowcy ten kraj zbudowali, w sensie ten kraj w tym takim boomie gospodarczym, nie. Dawniej się nie widziało, żeby na przykład na budowach pracowali Irlandczycy, no, może gdzieś tam kierownikowie, menadżerowie, dyrektorzy. To tak, to tak, prawda? No ale nawet oni nieraz nie byli na tyle silni, że często gęsto był jakiś właśnie menadżer, czy na przykład dyrektor albo ktoś tam jakiś Anglik, Amerykanin z troszeczkę większą wiedzą, doświadczeniem. I Lanczycy wtedy, nie wiem co robili, chyba siedzieli wtedy w pubach. A takimi robolami właśnie byli obsegrajowcy. No i taka właśnie historia. To było do, jakoś tak chyba w 2002 roku. Budowali, budowali most y, koło Drohedy na M1 do Belfastu. Powiem, że most o, otwarli tę budowę chyba z poślizgiem jakimś dość dużym koło, roku czasu a skończyli most y, przed terminem w ogóle. No bo coś okazało, że na pierwszej zmianie pracowali Irlandczycy, a na drugiej zmianie pracowali Polacy. To była jakaś tam polska firma. I ci Polacy na no, tej drugiej zmianie to, y, robili trzy razy tyle, co Irlandczycy. No i most skończyli przed terminem. Y, I to było, wszyscy wtedy byli w szoku. I to wszędzie, wszędzie o, wtedy trąbili właśnie w radiu, w telewizji, w gazetach, że... Po co nam wtedy byli emigranci, właśnie, żeby ten kraj zbudować? Właśnie w takim przypadku drogi, mieszkania, domy, mosty, tunele to właśnie wykopali obcokrajowcy tutaj w tym, w tym kraju. I w tej chwili, w tej chwili, to, że tam, przebośmy, kilka procent tych ludzi siedzi na, na, na socjalu, bo się to, tutaj skończyło z pracą, no to. Aż tak to państwo nie boli, gdyż, gdyż e, Powa Irlandczyków siedzi na, na socjalu i też idzie o nich, do nich nikt o to nie czepia. No. Ale, co tu dużo mówić, e, w każdym kraju, chyba w Unii Europejskiej, takim no, kraju cywilizowanym jest jako tako socjal, że ta Unia, no nie wiem, czy Unia, czy to państwo, no tam jakoś tam dba o tych ludzi. Jak, jeżeli pracy nie masz, to masz jakieś kursy, żeby szukać pracy albo jakieś, jakieś takie, takie różne historie, że zawsze coś sobie tam można sobie wykombinować. Oczywiście znając język i chęci, trzeba mieć chęci, nie? No. To było tyle o tym. Co by tu jeszcze powiedzieć właśnie? Słuchajcie, trochę mam taką tremę, ale jakoś pewnie mi idzie. W ogóle tak gadam do tego mikrofonu sam, no ale nic, nic, nic. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orłów. Nie A Polska, słuchajcie, teraz Polska, powiem wam o Polsce. O Polsce od początku i jeszcze raz jak to było. Do Polski nie tęsknię, ale jestem dumny. Nie tyle to z bycia Polakiem, ale jestem dumny, dumny z czego jestem dumny. Jestem dumny na przykład tego, że jestem z Wrocławia, z fajnego miasta w którym, w, tym, w którym dzisiaj otworzyli wielką obwodnicę autostradową Wrocławia że most nazywa się Rędziński a nie jakieś kurde ciulaty że że co, że Śląsk-Wrocław Śląsk, Śląsk, gra, no gra no i, i jest mistrzem Polski, nie, wice mistrzem Polski jestem dumny jestem dumny eee, tak, jestem dumny z mojego miasta generalnie Całe życie będę i tęsknię, tęsknię do Wrocławia. Może nie tyle, co do Polski tęsknię, tęsknię może do miejsc w Polsce, do miejsc, do, do jezior, do lasów, tęsknię do gór, w Polsce tęsknię. Nie tęsknię w Polsce do ludzi, to mogę powiedzieć szczerze, bo ludzie w Polsce są dziwni, no, sorry, ale... Ludzie są w Polsce dziwni, ja coś tacy w ogóle zawistni, jakoś tacy, jakiś ta, ta, ta, tacy, tacy, nie oczywiście nie wszyscy, prawda, nie wszyscy, bez, bez obrazy, ale to jest, to powiem tak, że tęsknię do, do miasta, mojego tęsknię do, do kumpli tęsknię, z kumpli, których gdzieś tam jeszcze paru, parów w Polsce pozostało, no ale to już nie jest to samo, tęsknię do miejsc, jak powiedziałem, no ale też nie tęsknię do ludzi, niestety. Oczywiście, do ludzi pod kątem Polaków, no. takie smutne słowa, no ale, ale może przykre słowa bardziej, ale taka jest prawda. Ej, Polskę się nigdy nie wyprę. Do Polski kiedyś, pewnie może wrócę, może nie wrócę, tego nikt nie wie. No ale, ale co tu, co, co tu dużo mówić po, po tylu latach w Irlandii, ciężko się przestawić na na polskie tak zwane rzeczywistość, na polską szarą, szarą rzeczywistość. No nie szarą, bo tam w Polsce też nie jest tak, tak źle, nie? Jak ktoś sobie ułożył, nie? Ale tak zwane pokolenie 1500, to mnie już chyba jakoś tak nie interesuje. No, bo jednak jednak gdzieś tam coś tam się posmakowało, troszeczkę życia, może nie jakichś luksusów, ale normalności złać, normalności, takiej normalności, że ja płacę euro 50 za paliwo, a nie 5 jednostek, nie, za paliwo, czy tam 6, nie, złotych, za, za 1500, nie, no, choćby, do, choćby takie, takie coś, nie, e no, to tyle o Polsce. Może. A teraz odzew słuchaczy po naszym ostatnim podcaście. Dobra, słuchajcie, nie wiem co z tego wyjdzie, co, co tam z tego Filip wybiera, pokasuje, nie pokazuje, generalnie coś mi się jeszcze przyłączy, to jeszcze, jeszcze mu tam dogram. To był taki monolog. Mam tremę festia, ja, cholera, już dawno nic, nic, nie, nic nie nagrywałem do tego mikrofonu w ogóle. Straciłem, straciłem tą, kurczę, taką już tego, nie, pewność siebie, jakąś taką odwagę może. Co to, to, to z tego wyszło, to wyszło. Co z tego się nie podobało, to przepraszam. Co się podobało, to To się podobało. A jak się nie podobało, to generalnie możemy kiedyś spotkać się na piwie. No, serdecznie Was pozdrawiam, słuchaczy takich i owakich. Aha, ja też chciałam powiedzieć i jeszcze właśnie o Filipie. No, o Filipie, jakbyśmy się poznali jakoś tam, kurde, jako lat temu, 6 lat temu. No, i do tej pory się przyjaźnimy. To jest, przyjaźnimy się i mogę powiedzieć, że to jest taki mój kumpel. No, kumpel w Irlandii, kumpli potraciłem w Polsce niektórych, niektórych zyskałem tutaj w Irlandii, Filip wprawdzie fanem jest amiki, amiki Poznań, no ale dobra niech mu będzie, my tam się po jak nie, nie, nie tłuczemy razem, no generalnie on Poznań, ja Wrocław, możemy się tutaj, tak powiem, na tej irlandzkiej ziemi lubić jako kumple no sześć lat temu chyba jakoś tak, sześć lat temu, czy coś takiego, żeśmy kiedyś się poznali, podcasty nagrywali, pamiętacie, czy co pamiętają, to pamiętają, pozdrawiam przy tej okazji, pozdrawiam kurde wszystkich tych, którzy tam gdzieś tam mnie pamiętają z różnych, różnych podcastów na wizji takich czy innych, mm. wytyczkowych, nie niewydeczkowych, no i generalnie powiem wam, że sześć lat się już komplojemy w tej Irlandii z tym Filipem, kawał życia, kawał życia, no jakby nie było, nie, no, i cóż, cóż, to było tyle, takie, monolog mój e, o 10 latach pobytu w Irlandii dobra, idę na obiad teraz no teraz specjalnie dla takiej troszkę wi większej czułości mikrofonu nagrywam dla was Hrapanie skałozaura skałozaur to jest takie to jest taka straszna skała która straszyła w kubusie bohatku to jest w serii odgłosów z pokoju dziecięcego ale tym razem to nie jest spokój dziecięcy tylko jest tam pokój w którym śpią moi teściowie i teściu mój, który to jest w noc w odwiedzinach w Irlandii zamienia się w nocy w dzikie, w dzikie zwierzę. Posłuchajcie jak to wygląda.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 Jest godzina 8 po drugiej Tak więc środek nocy i mieliście okazję po raz pierwszy posłuchać jak chrapie dzik w Irlandii Mój wskazówki co oglądać na następnego. Dobrze. Ja tobie też dziękuję bo po prostu za dużo gadasz w tym i, i, i tyle proszę Państwa Miało być, nie, miało być, nie być, proszę Państwa. Dziękujemy. Dobrze, dziękujemy za nasze e, za wysłuchanie, za cierpliwość. I, machamy z Doblina. Tak, machamy z Doblina i zapraszamy na kolejne odcinki i zapraszamy na kolejne dzisiaj m, dla Państwa.